Agaton Giller, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 odcinek 16 Wiele zacnych matron miał dom Radziwiłowski. Wspomnimy dwie, o których także pisze Kraszewski w opisie biały. Anna Sanguszków Radziwiłowa, żona Karola Stanisława Radziwiła. Kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego żyła w końcu XVII i w początkach XVIII wieku. Lubiła białę. Tu przesiadywała i umarła. Poważna i pobożna, życie swoje cnotą odznaczyła. Budowała i wyposażyła kościoły, utrzymywała sieroty u sióstr miłosierdzia, szpital wdowi. Żyła dla modlitwy i biednych. Matrona cnotliwa w domu, otacza się dziećmi i sierotami. Pieści je i dobrze wychowuje. Trzyma się ojczystego obyczaju i wszędzie Wyrabia w krosnach lub szyje. Piękne zajęcie dla kobiety. Piękny przykład jako pani i matki. Takimi to poważnymi matronami, jak owa Anna, podtrzymuje się obyczaj narodowy, a z nim cnota i rozum narodowy. Takie to kobiety zdolne są do wychowania pożytecznych ludzi i są najlepszymi pracownikami w dziedzinie ojczystej. Przykład takiej kobiety wiele może. Kobieta jako matka, główny nerw, dusza towarzystwa, kierowniczka obyczaju może najwięcej podziałać na poprawę tegoż obyczaju i języka narodowego, może najłatwiej, najwięcej i najzręczniej rozsiewać cnotliwe, rozumne i narodowe pojęcia. Kobiety wprowadziły przez swoją płochość cudzy język do naszych domów. Kobiety powinny go wygnać. One zgrzeszyły, wprowadzając lekkość francuską do naszego obyczaju. One niech go wygonią. Wielkie są obowiązki każdej kobiety, większe jeszcze dla Polski, w niewoli. Która tych obowiązków nie poczuła, która żyje próżna jak motyl, która wychowana w instytutach rządowych traci miłość i pamięć swego obowiązku względem Polski, wychodzi za wrogów moskiewskich lub niemieckich, nie jest Polką, nie jest naszą matką, siostrą i kochanką, nie warta naszego towarzystwa. Udział naszych kobiet w odbudowaniu Polski jest niemały. One dodają kamień najmocniejszy i najozdobniejszy do budowy gmachu narodowego. bo cnotliwe pokolenia, obyczaj narodowy i wiarę, która podtrzymuje człowieka i społeczeństwa. One to robią moralnym cały naród i ścielą mu pewną wygodną drogę, do postępu reform społecznych i do szczęścia. Z rozkoszą zatrzymuję swoje serce i rozum na kobietach, matkach, kapłankach, cnoty i narodowości. Z najżywszą radością przeglądam za zasłonę codziennych domowych jej działań. Jestem dumny i wiele spodziewam się dla naszej przyszłości z powodu naszych kobiet, które, chociaż wyjątkowo, ale coraz liczniej pojmują i wykonywają swoje obowiązki Wspominamy jeszcze o jednej kobiecie, która mądrością, zacnością i pobożnością wpisała się do świętej księgi matek ojczyzny Jest to siostra wielkiego Jana III, Katarzyna z Sobieskich, Radziwiłłowa Żona Michała Kazimierza Radziwiła, wojewody wileńskiego, podkanclerza i hetmana polnego litewskiego, ordynata Nieświeżskiego. Sławę brata, który siadł na polskim tronie, zna świat cały i rozeszła się ona szeroko i przejdzie w późne wieki. Sława jego siostry jako zacnej, dobroczynnej, Miłującej ojczyznę i skromnej niewiasty mniej ma rozgłosu, trwałą przecież będzie na naszych równinach. Miała ona wszystkie przymioty świętobliwej polskiej matrony. Pobożna widzimy ją więc czas trwającą na modlitwie z duchem wzniesionym do nieba. Patriotka. Więc nie tylko za siebie, za swoją duszę, lecz i za ojczyznę o zwycięstwo nad przyjaciółmi kraju znosiła modły. Przez cały wielki tydzień zamknięta w klasztorze rozpamiętywała męki Zbawiciela i wzmocniona w cnocie szła dalej piękną drogą kobiet polskich. Ubrana zawsze skromnie, przykład daje tym wszystkim, co dzisiaj w smutnej doli kraju zbytkują w strojach, przypominając im, że nie w stroju, lecz w cnocie urok kobiety spoczywa. Wielki piątek boso obchodzi w skrusze kościoły, lecz rozumnie pojmując... Że nie w kontemplacji, nie w ascetyzmie mieści się obowiązek Polki i chrześcijanki. Hojną ręką sypie jałmużny pomiędzy biednych, znacznymi pieniędzmi opłaca mecenasów w Piotrkowie, w Lublinie i w Wilnie, poruczając im sprawy biednych i pokrzywdzonych wdów i sierot. Majątek jej otwarty dla ojczyzny, wspierał niejedną publiczną potrzebę. Tatarzy co rok po rozbójniczemu napadali Polskę i wielu jeńców uprowadzali w niewolę krymską. Smutne było położenie w niewoli krymskiej, nie lepsze jak dzisiaj w moskiewskiej. Bogaty mógł się z niej sam wykupić. Ale iluż to było kmiotków i szlachty ubogiej, którzy nie mieli dla ubóstwa żadnej nadziei wydobycia się z niewoli krymskiej? Trynitarze poświęcili się wykupywaniu niewolników i z sumami ze składek zebranymi jeździli do ziem niewoli, niosąc za wykup wolność nieszczęśliwym. Katarzyna Radziwiłowa szczodrą ręką ofiarowała pieniądze na wykup rodaków z niewoli. Kto był więźniem, wygnańcem i niewolnikiem, ten wie, że pomiędzy dobroczynnymi uczynkami nie ma lepszego, wznioślejszego nad przyczynienie wolności tym, którzy są jej pozbawieni. Dla podrzutków biednych bez rodziców istot ważną jest także ofiara. Zastąpić ojca, poprowadzić drogą cnoty i pożytku publicznego jest rzeczywistą rozkoszą, której doznawała siostra Sobieskiego. Nie żałowała ona ofiar dla podrzutków, jak i dla misji zagranicznych szerzących słowo Chrystusa pomiędzy poganami. Troskliwa o rozszerzenie wiary pomiędzy obcymi, dbała była o nią i w Polsce i płaciła bazylianom pensyje, aby ci po wsiach naukę moralności opowiadali. Ona w biały założyła kaplicę i klasztor sióstr miłosierdzia. Znana zaś nam Anna, żona jej syna, uposażyła ten klasztor. Katarzyna roku 1671 założyła tu jeszcze kościół i klasztor reformatorów, zrestaurowała kościół farny, zapisała znaczne sumy benedyktynom w Nieświeżu i w Łomży. Ziemię rodzinną tak kochała, iż jej nigdy opuszczać nie życzyła. Nie była podobną do tych pań, co czas i pieniądze na próżno za granicą tracą. Raz tylko jeden odbyła pobożną podróż do Rzymu, gdzie ją papież Inocenty XI wspaniale przyjmował. Myślę o obydwóch niewiastach, patrząc na wspaniałe mury zamkowe. Gdybym pozostał w kraju, zbierałbym szczegóły do żywotów kobiet, szczególnie naszych czasów, żywotów zacnych matek i polek. Pisałbym ze szczególnym zamiłowaniem ich działania noce bezsenne, ich łzy, westchnienia, prace ciche i przedstawiłbym publiczności jako najpiękniejszy wieniec zasługi i obowiązku. Patrząc na zamek, wyobrażam jego izby i pokoje zapełnione wojennym ludem, ludem ruchawym, dziarskim, śmiałym, wesołym i towarzyskim, jakim była nasza szlachta. Wyobrażam sobie przybywających tu hetmanów, kanclerzy, wojewodów z domu Radziwiłowskiego, którzy rozumieli i wypełniali obowiązki względem polski, a zawstydziliby się Wyparli dzisiejszych potomków Którzy, choć nie wszyscy Zapomnieli już mówić Po polsku I oblekli się w mundury generałów pruskich Lub moskiewskich Jakież to karły rodzą się Z olbrzymów Zajrzyjcie do Kraszewskiego Obrazów z życia I podróży Znajdziecie tam podanie Które lud przykuł do tych murów i do pamięci tutejszych panów znajdziecie tam stronę, o której nie lubię mówić Stronę złego tyraństwa, nadużyć, zbytku i pychy Tak, jest to prawda Panowie nasi, duma narodów w dawnych wiekach Spodlili się w ostatnich czasach I znikczemnieli W tych nieszczęśliwych czasach Większa część tych panów byli to świetni, bogaci żebracy, ludzie goniący za prywatą Przed interesem swoim nie widzieli ojczyzny Głupi, niemiłosierni, byli hańbą i przekleństwem Polski Przez targowice podpisali na ojczyznę wyrok zguby A bez cześci i podłości na siebie Radziwiłowie, o których wyżej mówiłem nie splamili się jednak targowicą i należeli podówczas do małego wyjątku dobrych obywateli. Dzisiaj synowie tych panów chodzą w orderach ciemiężących rządów, ubrani w znaki zasługi dla wroga, a więc nagrodzeni jako zdrajcy ojczyzny. Dzisiaj chodzą oni w mundurach generałów moskiewskich, austriackich i pruskich, w mundurach urzędników do szczególnych poruczeń, radców tajnych, senatorów i ministrów. Śmieją się litościwie z usiłowań nieszczęśliwych patriotów, szydzą z ich bólu, dowodzą, że Polska winna się zamalgamować duchem, obyczajem z ciemiężcami, że dawna Polska umarła na zawsze, że ją świetnie pochować trzeba, że przeciwko sile walczyć dowodzi tylko nierozsądku i głupoty. Ojcowie ich niedawno zabijali Polskę, oni ją dzisiaj zabijają. Są oni nie tylko wrogami, ale i szpiegami. Od nich poszło to niżej i dzisiaj Wszędzie wysoko i nisko, między panami i chłopami, księżmi i szlachtą znajduje się dużo podobnych ludzi. Musiałem wypisać to, co miałem na sercu, że napisałem prawdę, przyznają to wszyscy obznajomieni z ludźmi i stosunkami naszymi. Dodam jednak z radością dla każdego uczciwego człowieka, że liczba wyjątkowa zacnych patriotów między panami, rozumnych pracowników Polski, ludzi godnych czci, poszanowania i historii zwiększa się na chwałę Bogu i Polski, że nie wszyscy panowie byli podłymi, nie wszyscy są nikczemnymi, a wielu jest takich, przed którymi każde poczciwe czoło może się uchylić z zadowoleniem, z dumą, jako przed cnotą i zasługą polską. Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.